Cześć, witam was. Ja mam na imię Ilona, jestem alkoholiczką. No i postaram się coś powiedzieć o tym kroku. Jest on dla mnie ważnym krokiem. I niedawno sobie uświadomiłam, że ja go praktykuję praktycznie codziennie. No ale musiałam do tego dojść. Więc może od początku. Ja pochodzę z rodziny alkoholowej. Mój tata... Alkohol, pił go ciągami. Bywały dni, właśnie w których był pijany, i też dni, kiedy nie było tego alkoholu. Ale zawsze moja mama była osobą bardzo taką nerwową, bądź ja nie wiedziałam nigdy o co jej chodzi, nieprzewidywalną w swoich nastrojach. Ja czułam w tym domu niepokój, lęk, i jak były imprezy alkoholowe, kiedy przyjeżdżali goście, to wtedy wszystko tak cichło i, i taki spokój był w tym domu. I ja tego spokoju, mi się ten spokój spodobał. Myślałam, się ten spokój spodobał i ja tego spokoju dzisiaj wiem, że szukałam przez moje całe życie. Na początku w szkole ja nie mogłam się odnaleźć, bo ciągle czułam się inna, niedowartościowana, taka zalękniona, pomimo tego, że miałam fajną figurę i w tym domu na zewnątrz nie było widać tego problemu. Ja byłam taka zalękniona, taka, że nie jestem wystarczalna, że właśnie nie mam tej figury co dziewczyny i jak kiedyś wypiłyśmy z koleżankami wino pierwsze w postałówce, to ja wtedy poczułam to moc i ten spokój. I ten spokój, który zawsze chciałam mieć, alkohol mi to dał i to było takie kilkakrotne tylko ale ja też wam powiem, że czułam ten spokój w kościele. Moja babcia mnie zabierała do kościoła i ja mogłam z nią jeździć praktycznie sobota, niedziela. I my lubiłyśmy to, jak zdałam prawo jazdy, też nie nią jeździłam z tego kościoła. W szkole średniej mnie zaprosiły dziewczyny na rekolekcję. Pojechałyśmy na rekolekcję na takie trzy dni, to był dla mnie ja nie czułam żadna się inna, ja czułam się wtedy spełniona. Mi było tak dobrze, tak spokojnie, ja czułam mojego Boga i... Yy, błogość taką wtedy miałam, pamiętam. Nie chciałam wracać do rzeczywistości, ta rzeczywistość mnie przegniatała, yy, przytłaczała, ja, sobie nie ja nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam wybierać koleżanek, wpadałam w złe towarzystwa jako nastolatka właśnie zaczęłam wybierać koleżanki, które piją i ja przestałam jeździć do tego kościoła z tą moją babcią tak codziennie. Później spotkałam chłopaka, który też mnie gdzieś tam odciągał od kościoła, trochę jego tata nas namawiał, jeździliśmy, ale ja wybrałam jednak drogę, żeby odejść od Boga i pić alkohol. No właśnie alkohol mi dawał to rozwiązanie, które też mi dawał Bóg, ale alkohol działał szybciej, natychmiastowo i z tym rezultatem, którego ja bardzo potrzebowałam, bo ja nie radziłam sobie w życiu, nie radziłam sobie z emocjami, z lękami, z troskami, z wyborami, hmm, praktycznie z niczym. No i alkohol stał się w pewnym momencie dla mnie moim panem, on rządził. Y, na szkołę średnią y, był jeszcze sporadycznie, a na studiach pojawił się Częściej zdałam studia, ale pracy licencjackiej już nie napisałam. Miałam czas dwa miesiące, więc wolałam się bawić, jeździć na imprezy, i później pomału traciłam pracę, pomału traciłam znajomych, przyjaciół, bliskich, chłopaków, których wymieniałam. Mówiłam, że to jest fajne. Ja się nawet wyprowadziłam do innego państwa, żeby uciec przed problemem, jakie robił alkohol i ja w tym życiu, no ale to, to nie wystarczyło. Ja nie mogłam uciec przed tym alkoholem. Ja trafiłam na terapię, ponieważ miałam wypadek samochodowy, straciłam prawo jazdy i wtedy sobie uświadomiłam, że, że to że jest chyba takie moje dno, ja już, ja za chwilę stracę siebie. I to był taki mój punkt zwrotny w moim życiu, że ja się ocknęłam i ja Powiedziałam, Boże, ja w ogóle, ja nie mam żadnego rozsądku w tym moim życiu. Ja nie mam w ogóle żadnego umysłu. To wszystko, co ja robię, to jest jedną wielką katastrofą. I ja na terapii uczestniczyłam na grupy. Przyjeżdżali alkoholicy i opowiadali o tym, jak oni znaleźli rozwiązanie, uczęszczali na mitingi. I ja poczułam na tych meetingach to, czego potrzebowałam, poczułam właśnie ten spokój, tą ciszę, nie było hałasów, nikt nie przykrzykiwał się, każdy mógł się wypowiedzieć i co najważniejsze, czego ja potrzebowałam, wypowiadał się o tym, co czuję. A ja nigdy nie miałam takich znajomych, którzy mówili, co czują, tylko była zawsze gdzieś ta gonitwa za, tym, za tą materią, której ja aż tak nie potrzebowałam, jak ten spokój wewnętrzny. I ja zaczęłam jeździć na te mityngi i, i tak zdrowiałam, czułam, że odeszła mi obsesja picia. Ja uwierzyłam, że jest coś więcej ode mnie, że jest Bóg. Ja wróciłam do mojego Boga i nie piłam i naprawiałam, tak mi się wydawało, po swojemu swoje życie. Czyli chodziłam do pracy, znalazłam partnera, czy znalazł i, i chcieliśmy dziecko. Staraliśmy się o nie z pomocą Boga, siły wyższej mojej i też lekarki. Zaszłam w ciążę, urodziłam córeczkę, mieliśmy datę ślubu, suknia ślubna, sala zamówiona, a ja byłam nieszczęśliwa. To ja sobie wszystko wymyśliłam, że taka będę szczęśliwa. Za chwilę przecież będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Wyjdę za mąż, mam córeczkę, no, no tego chciałam. Ja się bardzo źle czułam sama ze sobą. Ja nie mogłam w domu odnaleźć. Się. Nie chciałam się zajmować dzieckiem, ja nie miałam e, ja nie miałam siły wykonywać takie codzienne e, czynności. Znaczy, robiłam to, bo no bo robiłam, ale nie miałam chęci. Nie cieszyło mnie to w ogóle. To była pandemia i to też był czas, kiedy przestałam uczęszczać w ogóle na mitingi. E, I Usłyszałam o meetingach online, skorzystałam z tej pomocy ja usłyszałam o programie 12 kroków, opowiadali mi o tym już wcześniej ludzie, ale ja, ja nie wierzyłam, ja nie chciałam, ja wiedziałam, że ja po swojemu, to ja, ja sobie tak daję radę doskonale, 5 lat, nie piję, to, to dam radę dalej, ale wtedy poczułam, że, że ja muszę skorzystać z tej pomocy, ja zawierzyłam, ja uwierzyłam znowu w coś więcej niż ja sama, że ten program y, może mi przywrócić zdrowie, ale teraz już nie zdrowie fizyczne, tylko teraz moje zdrowie duchowe i moje zdrowie y, w głowie. I właśnie na programie zmieniłam zupełnie y, moją koncepcję Boga, y, jaką miałam y, do tej pory. Bo ja myślałam cały czas, że to będzie w ten sposób, że jak ja się modlę, Panie Boże, ja bym chciała to i to, i tak, i tak, no to to będzie tak. No, a ten Bóg niekoniecznie to dla mnie robił. No i się wtedy w mojej głowie y, pojawiał bunt, i to, że może On tak naprawdę nie chce dla mnie dobrze, że ja chodzę na te mitingi, a, a nie widzę tego efektu, a tutaj na programie 12 kroków dzięki y, mojej sponsorce, y, drugiej alkoholiczce, y, ona mi wytłumaczyła, że to nie działa w ten sposób. Czyli wszystko to, co do tej pory nazbierałam sobie ja sama w głowie, zburzyłam i wtedy oddałam. Przyznałam się, że jestem bezsilna, jestem bezsilna wobec alkoholu to ja wiedziałam, ale, że jestem bezsilna w ogóle be, wobec tego, co się dzieje w moim życiu. uznałam bezsilność, no i chciałam bardzo zawierzyć temu Bogu, ale zanim ja zawierzyłam, no to ja musiałam uwierzyć, że jeśli ja uwierzę i zawierzę, to moje życie się zmieni. No i ja uwierzyłam, bo ja słyszałam, jak ludzie odzyskują zdrowy rozsądek, jak się uśmiechają, jak mają te siły duchowe i że ich życie się zmienia. Też odnalazłam się w takim kawałku w Wielkiej Księdze, który jest napisany na stronie 52. Musieliśmy zapytać samych siebie, dlaczego nie mieliśmy przejawiać tej samej gotowości w stosunku do naszych ludzkich problemów i zmieniać naszą perspektywę. Mieliśmy kłopoty w relacjach osobistych, nie potrafiliśmy kontrolować emocji, byliśmy ofiarami nieszczęść i depresji nie byliśmy w stanie związać końca z końcem, mieliśmy poczucie bezużyteczności, byliśmy pełni lęków, nieszczęśliwi, nie potrafiliśmy dobrze pomagać innym. No i tutaj jeszcze jest napisane, gdy zobaczyliśmy, jak inni rozwiązują swoje problemy, polegając po prostu na duchu wszechświata, musieliśmy przestać wątpić w siłę Boga. Nasze pomysły nie działały, ale idea Boga tak. No, i to był taki, ja miałam łzy w oczach. Ja miałam łzy w oczach na drugim kroku i na trzecim. Poczułam ulgę, um, poczułam nadzieję, że ja już nie muszę nic sama robić, że jest ktoś, jest ktoś więcej i ja mogę się zawsze do niego zwrócić. To było jak zrzucenie jakiegoś wielkiego, ogromnego ciężaru ze mnie, takie moje duchowe doświadczenie, to tego właśnie. No ja tego potrzebowałam i powiem wam teraz jak to wygląda ten drugi krok w moim życiu codziennym. Robiąc te kroki, to ja myślę, że też ten, drugim, ten drugi krok jest potrzebny, ponieważ jak ja bym nie wierzyła, że ten 12 kroków mi przywróci mój zdrowy rozsądek, to ja bym nie robiła tego programu, a jednak postawiłam uczciwie i z otwartym umysłem szczerze wszystkie kroki i zmierzyłam się ze sobą, poznając swoje dobre Mocne, lepsze strony, wady charakteru, zrobiłam za uczynienie moim bliskim i to było dzięki temu drugiemu krokowi, że, że ja uwierzyłam i ja dzisiaj codziennie staram się go praktykować, tylko że to tak nie jest zawsze proste, często mi się wkrada, że, to, że znowu ja bym chciała że znowu ja bym chciała kierować tym moim życiem, ale mm, kiedy y, czuję na przykład, że w jakiejś sytuacji pojawia się lęk, to zaraz mi się zapala lampka, że Ilona, Ty znowu chcesz po swojemu i ja znowu klęczę na kolana i znowu proszę Boga, że Boże, ja już nie chcę kierować, ja się zwracam do Ciebie bo ty mi przywrócisz zdrowy rozsądek i ty mi dasz rozwiązanie wtedy, kiedy ty będziesz uważał, że jest dla mnie słuszne. Czyli dzisiaj ja mam robić wszystko inaczej, y, niż ja tego chcę dla siebie. Tak, dla, ja dzisiaj rozumiem y, ten mój drugi krok i praktykowanie tego drugiego kroku. Y, drugi krok jest dla mnie w każdych właśnie y, takich problemach dnia codziennego, y, że nie tylko y, Hmm, jakichś dużych problemów, ale takich malutkich, takich malutkich cudach, które się dzieją y, codziennie. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, ale to jest właśnie dla mnie ten, ten, ten drugi y, krok. Że ja muszę, że ja wierzę, że jest coś, coś więcej, że ten zdrowy rozsądek, który ja codziennie staram się, żeby go też mieć, dostałam od Boga i to jest dla mnie właśnie sugestie 12, po 12 kroku, przebudzenie duchowe po 12 kroku, czyli codzienne sugestie, wykonywanie telefonów do moich podopiecznych, znaczy odbieranie telefonów od podopiecznych dzisiaj, wykonywanie telefonów do dziewcząt, które kroczą jeszcze na początku tej drogi, dawanie właśnie świadectw, prowadzenie meetingów, jak ja działam, to ten program we mnie też działa. Wiara bez uczynków jest martwa i ja jestem alkoholiczką, jestem niezdyscyplinowana, więc ja chcę działać, bo jak ja działam, to ja czuję, że, że to we mnie działa i ja mogę wtedy podzielić się czymś, co tego nie miałam kiedyś. Ja myślałam, że ja kiedyś jestem bezużyteczna i w ogóle Sensu, że ja na tym, na tym świecie jestem, a dzisiaj ja czuję się potrzebna. Ja czuję się potrzebna drugiemu alkoholikowi, ja czuję się potrzebna mojej rodzinie. Ja wszystkie obowiązki domowe spełniam z chęcią i uśmiechem, bo służąc innym, ja otrzymuję w sobie radość. I to wszystko się zadziało dzięki programu, dzięki temu, że ja zmieniłam swoje nastawienie do, do siebie, do ludzi, do. Do świata, bo świat był cały czas taki, jaki być powinien, tylko moja głowa w tym świecie nie mogła się odnaleźć, a dzisiaj czuję się przynależnością tego świata. Dziękuję bardzo, że mogłam się z Wami podzielić swoim doświadczeniem.